Ewangelia według Jana, rozdział czwarty. Gdy Pan poznał, że faryzeusze usłyszeli, że Jezus więcej ludzi czyni uczniami i chci niż Jan, chociaż sam Jezus nie chrzcił, ale Jego uczniowie, opuścił ziemię judzką i odszedł ponownie do Galilei. Musiał przechodzić przez Samarię. Przyszedł więc do miasta Samarii o nazwie Sychar, blisko pola, które dał Jakub Józefowi swojemu synowi. Była tam studnia Jakuba. Jezus więc będąc strudzony drogą usiadł przy studni, a było około szóstej godziny. Przyszła kobieta z Samarii zaczerpnąć wodę. Jezus powiedział do niej, daj mi pić bo uczniowie Jego odeszli do miasta, aby nabyć żywności. Kobieta z Samarii powiedziała więc do Niego, Jak Ty, będąc Żydem, prosisz mnie, kobietę, o wodę do picia, mnie, Samarytankę, ponieważ Żydzi nie utrzymują kontaktu z Samarytanami? Jezus odpowiedział jej, Gdybyś znała dar Boga i kim jest ten, który mówi do ciebie, daj mi pić, to byś go prosiła, a dałby ci wody żywej. Kobieta powiedziała mu, Panie, nie masz nawet czerpaka, a studnia jest głęboka, skąd więc masz tę wodę żywą? Czy ty jesteś większy od naszego ojca Jakuba, który dał nam tę studnię, sam z niej pił, jego synowie i jego trzody? Jezus odpowiedział jej, każdy, kto pije tę wodę, ponownie będzie pragnął. Kto jednak będzie pił wodę, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, ale woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku życiu wiecznemu. Kobieta powiedziała do niego, Panie, daj mi tej wody, abym nie pragnęła i nie przychodziła tutaj czerpać. Jezus powiedział jej, idź, zawołaj swojego męża i przyjdź tutaj. Kobieta odpowiedziała, nie mam męża. Jezus powiedział jej, dobrze powiedziałaś, nie mam męża. Miałaś pięciu mężów, a ten, którego teraz masz, nie jest twoim mężem. Powiedziałaś prawdę. Kobieta powiedziała mu, Panie, widzę, że jesteś prorokiem. Ojcowie nasi na tej górze oddawali cześć, a wy mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy oddawać cześć. Jezus powiedział jej, Kobieto, wierz mi, że przyjdzie godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili Ojca, Wy czcicie to, czego nie znacie. My czcimy to, co znamy, bo zbawienie jest z Żydów. Przychodzi jednak godzina i teraz jest, kiedy prawdziwi czciciele będą cześć oddawać Ojcu w duchu i prawdzie, bo i Ojciec szuka takich, jako Jego chwalców. Bóg jest duchem, a ci, którzy Go czczą, Powinni go czcić w duchu i prawdzie. Kobieta powiedziała mu, Wiem, że przyjdzie Mesjasz, nazywany Chrystusem. Ten, gdy przyjdzie, wszystko nam powie. Jezus powiedział jej, Ja, który rozmawiam z Tobą, jestem Nim. Wtedy przyszli Jego uczniowie i dziwili się, że rozmawia z kobietą. Jednak nikt nie powiedział, o co pytasz? Albo o czym z nią rozmawiasz? Zostawiła kobieta swój dzban, poszła do miasta i powiedziała ludziom pójdźcie, zobaczcie człowieka, który powiedział mi wszystko, co uczyniłam. Czy to nie jest Chrystus? Wyszli więc z miasta i przyszli do niego. Tymczasem prosili go uczniowie, rabbi, jedz. On powiedział im. Ja mam pokarm do jedzenia, którego wy nie znacie. Mówili więc uczniowie między sobą, Czy ktoś przyniósł mu jeść? Jezus powiedział im, Moim pokarmem jest, abym czynił wolę tego, który mnie posłał i wykonał jego dzieło. Czy nie mówicie, Jeszcze cztery miesiące, nadejdzie żniwo? Mówię wam, podnieście swoje oczy i przypatrzcie się polom, że już są gotowe do żniwa. Żniwiarz odbiera zapłatę i zbiera plon do życia wiecznego, aby i ten, który sieje, radował się razem z tym, który żnie. Prawdziwie, Prawdziwe jest przysłowie, że kto inny sieje, a kto inny żnie. Ja was posłałem żniwować to, nad czym nie pracowaliście. Inni pracowali, a wy weszliście w ich trud. Z tego miasta wielu Samarytan uwierzyło w niego dzięki słowom kobiety, która świadczyła, powiedział mi wszystko, co uczyniłam. Gdy więc przyszli do Niego, Samarytanie prosili Go, aby u nich pozostał i pozostał tam dwa dni. Wielu więcej z nich uwierzyło dzięki Jego słowu. Tej kobiecie mówili, już nie dzięki Twojemu opowiadaniu wierzymy, bo sami słyszeliśmy i wiemy, że to jest prawdziwie Zbawiciel Świata. Po dwóch dniach wyszedł stamtąd i poszedł do Galilei. Sam Jezus wydał świadectwo, że prorok w swojej ojczyźnie nie ma poważania. Gdy przyszedł do Galilei, przyjęli go Galilejczycy, którzy widzieli wszystko, co czynił w czasie święta w Jerozolimie. Oni także przybyli na święto. Wtedy ponownie przyszedł Jezus do kany galilejskiej, gdzie uczynił z wody wino. Był w Kapernaum pewien dworzanin królewski, którego syn chorował. Ten, gdy usłyszał, że Jezus przyszedł z ziemi judzkiej do Galilei, poszedł do niego i prosił go, aby przyszedł i uzdrowił jego syna, bo bliski był śmierci. Jezus powiedział do niego, jeśli nie ujrzycie znaków i cudów, nie uwierzycie. Dworzanin królewski powiedział mu, Panie, przyjdź, zanim umrze moje dziecko. Jezus powiedział mu, idź, syn twój żyje. Uwierzył ten człowiek słowu, któremu powiedział Jezus i poszedł. Gdy już wracał, spotkali go jego słudzy, mówiąc, dziecko twoje żyje. Wtedy zapytał ich o godzinę, w której mu się polepszyło i powiedzieli do niego, Wczoraj o godzinie siódmej opuściła go gorączka. Poznał więc ojciec, że była to godzina, w której mu Jezus powiedział Syn Twój żyje, uwierzył sam i cały jego dom. Ten drugi znak uczynił Jezus, przyszedłszy z ziemi ludzkiej do Galilei.